Otóż na dnia 18 grudnia zostałem wezwany na pewną niespodziewaną wyprawę. Otóż równie niespodziewanie dostałem list z poleceniem, z zaproszeniem, iż muszę wybrać się i czegoś dokonać. Zanim wyszedłem ze swojego domostwa, do torby spakowałem gorącą herbatę, którą uprzednio wlałem do termosu. Kanapki, suchary, ciastka i bekon. Bekon, bekon. Pod pachę wziąłem wielki kawał bekonu, oczywiście sproszkowanego. Yy, za pomocą specjalnych chemicznych mikstur on jest rozprowadzany po takich malutkich paluszkach. Tak więc ten bekon jest taki, taki wydestylowany i... Z taką kiesą wybrałem się na wyprawę. Tak więc dosiodłałem swojego rumaka, zwanego Wigry 3 i pędem popędziłem na parking, gdzie zaparkowany był mój Pegas. Wsiadłem do mojego Pegaza i ruszyłem do sali, w której mieli się wszyscy spotkać. Ruszyłem szybko pierwszy, drugi bieg, trzeci bieg, jadę, jadę, kiedy nagle jakiś niziołek wyszedł mi na ulicę. A nie było tam pasów. No człowieku, gdzie ty leziesz? Ja na wezwanie pędzę, lecę i gnam. Na dziewiętnastą godzinę jestem umówiony. Po drodze muszę jeszcze zebrać kilku kompanów podróży. Godzina za piętnaście dziewiętnasta. Ze specjalnym zaproszeniem kieruję się do oddziału, gdzie za pięć siódma byłem już na miejscu. Niestety okazało się, że śmiałków było tyle, że sala spotkania była zapełniona do ostatniego miejsca i ja musiałem usiedzieć w trzecim rzędzie od mistrza ekranu. I powiem wam, że to było bardzo niedobre, ponieważ trzeci rząd w takim mistrzowskim kinie ekranowym IMAX-ie, no to jest coś, czego wam nie polecam. Nawet jak będziecie mieć darmowe zaproszenie, no to nie, nie, nie, nie. nie. Widziałem piksele napisów, które wyświetlają się po polsku. Tak więc, no, obraz traci. Obraz traci, wydaje mi się, że minimum to jest, nie wiem, dziesiąte miejsce, ale zanim rozpoczęła się impreza, to widzę, że jakiś konkurs, konkurs, w którym można było wygrać gry planszowe pod tytułem Władca Pierścieni i Hobbit. Niestety nie wziąłem udziału w konkursie, bo konkurs już trwał, kiedy wszedłem na salę. Po konkursie jem popcorn póki ciepły Coca-Colą popijam potem w trakcie seansu mm, jadłem to, o czym wcześniej powiedziałem. No i co i wyprawa, no, no, no bałem się tej wyprawy, bałem się jej. Ponieważ zastanawiałem się, czy jest sens wybierać się na tak długą wyprawę, skoro y, jakby tę samą podróż można przebyć no, w półtorej godziny. Rozumiecie o co mi chodzi. Ale moje największe obawy co do naszego spotkania z moją drużyną hobbitów, krasnoludów i, i innych tego typu stworzeń rozwiały się. Rozwiały się, gdyż... Pierwsza część Hobbita okazała się być y, bardzo wierną adaptacją książki, wręcz krok po kroku Jackson tutaj nam pokazuje wydarzenia z książki. I myślę sobie, że no świetnie. I że najlepiej to oglądać będzie w domu, kiedy już wszystkie trzy części wyjdą w domowym zaciszu, w zimie, z kubłem grzańca i jakimiś zakąskami mięsnymi. Główna obawa znikła, to nie jest tak zwany skok na kasę, że y, sztucznie to rozciągają. Rzeczywiście jest tyle tego materiału, że Hobbita można nakręcić na 9 godzin. Ha, ale gdyby ten Hobbit na 9 godzin był kręcony, Wcześniej, zanim powstał Władca Pierścieni, no to pomyślcie sobie, jak długi Władca Pierścieni musiałby być. To by powstała potrójna trylogia! Dziewięć części Jackson mógłby Władcy Pierścieni zekranizować, żeby wszystko krok po kroku pokazywać. Byłoby tutaj jeszcze większe nawiązanie do trylogii George'a Lucas'a, który ponoć planował dziewięć odcinków. Jaka jest recenzja? Nie ma żadnej recenzji. Czy myślicie, że jakbyście ode mnie usłyszeli, że oceniam ten film 1 na 10, to co, nie poszlibyście do kina? Albo gdybyście nie chcieli iść do kina i ja bym powiedział, że to jest trylion na 10, to wy byście powiedzieli, no nie, muszę iść do kina obejrzeć Hobbita. Otóż wydaje mi się, że w przypadku tej produkcji recenzje, nie mówię tutaj o analizach, recenzje są zbędne, ponieważ każdy, kto oglądał Władcę Pierścieni albo słyszał o czymś takim jak Tolkien i Peter Jackson wie, czy chce obejrzeć Hobbita, czy nie chce. Tak więc, czy warto oglądać ten film, czy nie warto, ja o tym nic nie będę mówił, powiem tylko, że moja ocena to 7 na 10, może 7,5, no, może nawet 8, by było, gdybym siedział po środku sali i wszystko bym dobrze widział. Ale dam wam jeden taki zarzut odnośnie reżyserii scen walki, scen batalistycznych. Otóż wydaje mi się, że za dużo tutaj było montażu takiego szybkiego, rwanego, a nawet nie montażu, tylko reżyseria walki. O co chodzi? Jeżeli mamy jakąś armię... Mam 3000 szkaradnych morderców walczy przeciwko 5000 pięknych elfów. No akurat nie było tam takiej walki, ale mniejsza z tym. Jedyne co widzimy, no to właściwie jakieś przewalające się przed naszymi oczyma ciała. No więc trudno jest w tym gąszczu wypatrzyć coś wyreżyserowanego, stworzonego. Także reżyser mówi tak... No, wy najpierw skoczycie ich od tyłu, kiedy oni będą się uginać pod waszym ciężarem, to wy kucniecie i rzucicie ich na ten głaz, który leży przed wami. Tak więc, no, to jest taki minus, aczkolwiek są wyjątki, są wyjątki, kiedy e, jest walka z goblinami w kopalniach, no to jest to bardziej przemyślane, a najlepszy plus pod względem batalistycznych walk, jest to scena, kiedy krasno-ludy uciekają po takich złotych łąkach przed takimi wielkimi wilkami, po takich złotych łanach pszenicy, czy już takiego, takiej jesiennej trawy. I dlaczego to było dobrze wyreżyserowane? Wszystko było kręcone z, z bardzo dalekiego oddalenia, a akcja działa się w terenie pagórkowym. I teraz tak, z odpowiedniego oddalenia widziałem, że pagórek jest po środku ujęcia. Bliżej dolnej krawędzi ekranu, za pagórkiem, chowali się nasi śmiałkowie. A z drugiej strony wilki gdzieś tam pędziły i próbowały ich wyczuć, wyniuchać nosem. I przez całą tę akcję my z odpowiedniego oddalenia widzimy, jak jedni zwodzą drugich. Jak kluczą pomiędzy tymi terenami i próbują jedni uciec, a drudzy złapać tych pierwszych. Tak więc to był plus w tym minusie. Jak to mawia klasyk, w tym przypadku plusy przesłoniły mi minusy. Dlatego ocena 7 na 10, co jest powyżej piątki, więc raczej pozytyw. Ale jeszcze dam wam ostatni minus, na który możecie zwrócić uwagę podczas oglądania, czyli efekty specjalistyczne. O co chodzi? No, jeśli ktoś oglądał film sprzedawcy Kevina Smitha, to tam toczyła się taka zaciekła dyskusja, która trylogia jest prawdziwą trylogią, czyli Władca Pierścieni versus Gwiezdny Wojny. No i teraz dam przykład właśnie odnoszący się do Gwiezdnych Wojen, że tam efekty specjalne to były efekty. Dlaczego? Ponieważ joda. Po prostu stał przed kamerą naprawdę. Oglądając Jodę na ekranie, mogliśmy stwierdzić, Joda istnieje. Chociaż z tyłu głowy słyszałem taki głos, Łukasz, uspokój się, Joda tak naprawdę nie istnieje. Ale mniejsza z tym. Natomiast kiedy ja widzę orka przed kamerą na planie Hobbita, no to ja widzę po prostu, że jest to no, jakiś rodzaj animacji który jest połączony z aktorami. No niestety, moje oko po prostu widzi to, dostrzega te różnice, no i po prostu koniec, koniec, koniec, koniec. Koniec podróży, koniec podcastu, szybko, przedpremierowo i bez płęty.